Dotąd kosztowały one 23 miliony złotych. Mieszkańcy DPS-u skarżyli się na uciążliwości związane z przebudową, ale przyznają też, że cieszą się z remontu. W planach już są kolejne działania, a konkretnie wymiana centralnego ogrzewania. I to już wszystko, jeśli chodzi o ten serwis. Następny o 18.57. Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja Kemot B2B Łęcki Wspólne granie, wspólna audycja Pogawędki Głównie haus w najbliższych nam odmianach Afro i Indie Dance Wtorek, godzina 20 Oczywiście Radio Afera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 Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny dwunastej. Notowanie w piątek o dwudziestej. Autopromocja. Radioafera Afera. Rockowo i alternatywnie. O, kultura, to tutaj. Wejdź pierwszy. Nie, ty wejdź pierwszy. Zaczynamy sabotaż kulturalny Mamy 14 kwietnia Realizuje mnie Weronika Leduchowska A przed mikrofonem Lucia Słudkowska. Dzisiaj podczas sabotażu porozmawiamy O festiwalu obrazu i wydarzeniach Towarzyszących A sam festiwal odbędzie się już 7 do 9 maja A oprócz tego mam dla was konkurs Sabotaż kulturalny, a my przechodzimy do Was z konkursem. Dzisiaj możecie wygrać jedną wejściówkę podwójną na niedzielny koncert Marka Dyjaka. Marek zagra w dwóch progach od 18 do 22 i przedstawi nową odsłonę swojej twórczości, proponuje widowni nowego Dyjaka i w bogaci swój wizerunek o piosenki nieco bardziej pogodne, przywołujące również te dobre strony życia człowieczego. Będzie to trochę kontrastowało z dotychczasowym dorobkiem wokalisty, ale miejmy nadzieję z wielką korzyścią dla widzów. I jeśli chcecie wygrać taką wejściówkę, no to wysyłacie smsa na numer 7148, w treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe razem z uzasadnieniem. A moje pytanie do was to, dlaczego to akurat wy powinniście wygrać wejściówkę na na ten koncert. Na SMS-y czekamy do końca audycji do godziny 19, a koszt wysłania SMS-a to złot 23. Zł. sabotażu kulturalnego, a my przechodzimy do głównego tematu, czyli festiwalu obrazu i tego, co w jego ramach się Zadzieje. Są już ze mną gościnie w studiu, czyli Agnieszka Sowisło-Przybył oraz Monika Szczegieł, prowadzące 12. Pracownię Obrazu i Działań Interdyscyplinarnych z Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Cześć. Cześć, witamy serdecznie. Cześć. Jak nastroje przed festiwalem? Został jeszcze na no niecały miesiąc. Tak, no, jesteśmy pełne energii i entuzjazmu. Już w zasadzie niebawem rozpoczynamy pierwsze wydarzenia festiwalowe, bo pod koniec kwietnia już rozpoczniemy kilka wystaw. Także jesteśmy już w ferworze takiej intensywnej pracy nad montażami, nad doprecyzowaniem e, identyfikacji wizualnej i nad koordynacją wszystkich, wszystkich działań, ale nastawieniem myślę, że na całym naszym wydziale obrazu i działań interdyscyplinarnych jest bardzo pozytywne i działa, działamy też w internecie chcemy dotrzeć do jak najszerszej publiczności z naszym festiwalem obrazu zależy nam na tym, żeby pokazać się poza akademią żeby wyjść z naszą sztuką do społeczności lokalnych do osób, które są miłośnikami sztuki i które chciałyby zobaczyć propozycje nie tylko naszych osób studiujących ale też uznanych artystów bo takie wydarzenia także przygotowujemy i zachęcamy do śledzenia nas w naszych, na naszych profilach na mediach społecznościowych, Festiwal Obrazu, gdzie będziemy publikować kolejne informacje o wydarzeniach, które będą się odbywać. Tak jak Agnieszka powiedziała, już niedługo zaczynamy z pierwszymi wernisarzami. Hmm, właśnie uprzedziłeście moje pytanie, kim jest odbiorca festiwalu, do kogo go kierujecie, ale czy nie jest to zamknięte tylko na koneserów sztuki, na studentów Uniwersytetu Artystycznego, ale dla ogólnego widza? Tak, staramy się, żeby ten obraz e, wyszedł na przykład w publiczności, to znaczy nie zamykamy się wyłącznie w galeriach mimo, że oczywiście będą nasze miejskie galerie uniwersyteckie uruchomione na czas festiwalu w trzech um, różnych galeriach będą wystawy, natomiast też w tkance miejskiej odbędzie się kilka wydarzeń i też uruchomione przestrzenie spoza Akademii um, i spoza tego środowiska także, także naszą ideą jest to, żeby połączyć to środowisko akademickie, ale właśnie też pokazać szerszej publiczności i wskazać na to, że ten obraz dzisiaj nie musi być zamknięty w białym sześcianie, tylko że może być aktywny również nawet w obszarze miejskim, ale co o wydarzeniach pewnie konkretnych zaraz też opowiemy. Myślę, że też dużą inspiracją dla nas jest to, jakim zainteresowaniem cieszy się takie wydarzenie jak nasz Muzeów, gdzie widzimy ogromne kolejki do instytucji, żeby zobaczyć sztukę. I chcemy wyjść do ludzi właśnie z inicjatywą festiwalu, gdzie dużo się dzieje, gdzie można iść z jednego wydarzenia na kolejne i gdzieś skorzystać z tej intensywności obrazu. Tu też warto dodać, że ten obraz będzie traktowany bardzo szeroko, to znaczy będziemy mieli zarówno do czynienia z malarstwem. To malarstwo przede wszystkim będzie widoczne na wystawie konkursowej konkursu Nowe Obraz, Nowe Spojrzenie, o którym jeszcze opowiemy, ale także będziemy mieli do czynienia z obrazem cyfrowym, z obrazem, który wychodzi w przestrzeń, z jakimiś nietypowymi technikami malarskimi, więc będzie na pewno dużo interesujących form obrazu. Mhm, czyli dla każdego coś miłego Tutaj cofnę się trochę Z tego co rozmawiałyśmy Przed rozpoczęciem tutaj audycji To sam festiwal Trwa dopiero od dwóch lat To będzie druga edycja Ale narodził się z konkursu Czy chciałbyście coś więcej powiedzieć o konkursie? Tak, bardzo chętnie, ponieważ konkurs malarski o nagrodę artystyczną UAP Nowy obraz, nowe spojrzenie jest organizowany od 2012 roku. Zainicjowany został przez profesora Janusza Marciniaka i od 15 lat staramy się w różnych zespołach, bo różny był też ten skład kuratorski, także ten konkurs też ewoluuje, ale staramy się kontynuować tą ideę, żeby pokazywać sztukę najnowszą i sztukę młodych twórczyń i twórców, poznawać ich obszary zainteresowań artystycznych, ich fascynacje, niepokoje, to co ich nurtuje i to w jaki sposób to wyrażają. Także no to prawie jubileuszowa też 15 edycja konkursu. W tym roku, jak od kilku lat, będziemy pokazywać wystawę w Słodowni, Galerii Słodownia w Starym Browarze już jesteśmy po pierwszym etapie konkursu, mamy wyniki tego etapu. Do, do kolejnego, czyli do wystawy konkursowej zakwalifikowało się 16 y, osób artystycznych z różnych stron Polski, bo to są różne akademie Akademia y, Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, jest jeszcze Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Oczywiście na także to są ta, ta reprezentacja m, tych osób artystycznych, studiujących jeszcze bądź takich świeżo upieczonych absolwentów, y, absolwentek. No i będziemy mieli szansę właśnie zaprezentować ich twórczość y, w starym browarze, także serdecznie zapraszamy. Ży, obrady Żyli odbędą się 9 maja i w godzinach wieczornych o 18 odbędzie się gala wręczenia nagród y, w ramach festiwalu. Ta pula nagród też jest y, spora. Co roku pojawiają się nowe nagrody, staramy się też nowe współprace nawiązywać. Także taki, taka będzie możliwość zobaczenia tej szerokiej reprezentacji i to już wcześniej przed festiwalem, dlatego że wystawę konkursową otwieramy już za dwa tygodnie, 27 kwietnia. Tak, zachęcamy do udziału właśnie już od 27 kwietnia, ale oczywiście ta, ten najważniejszy moment odbędzie się 9 maja w ramach Festiwalu Obrazu. Wtedy też wręczymy nagrody i tych nagród, tak jak Agnieszka powiedziała, jest sporo. W tym roku mamy nowego sponsora nagrody, nowego partnera konkursu, jakim jest Muzeum Narodowe w Poznaniu. Więc też myślę, że to jest bardzo atrakcyjna, atrakcyjna nagroda dla naszych, dla naszych osób, w uh, finale. I też jedną z nowych nagród jest nagroda Festiwalu FAMA, z którym mamy przyjemność od kilku lat jako Wydział Współpracować. FAMA, czyli no najstarszy interdyscyplinarny festiwal sztuki w Polsce. Także ta interdyscyplinarność też nam gdzieś jest bliska i jej echa na festiwalu też będzie można zobaczyć. Czyli faktycznie szeroko jeśli chodzi o współpracę i sam zakres tego festiwalu. A do wszystkiego, do konkursu e, uczestników i tego jak wyglądał sam proces e, zgłoszeń i wyboru prac wrócimy już za chwilę. Słuchacie Sabotażu Kulturalnego, a my rozmawiamy o Festiwalu Obrazu, który odbędzie się już od 7 do 9 maja oraz towarzyszących wydarzeniach, w tym konkursie malarskim Nowy Obraz, Nowe Spojrzenie, który już się rozpoczął, już jesteśmy po pierwszym etapie, a ja chciałam spytać Was, jak wygląda sam proces wyboru prac, czym kierują się jurorzy? trudne pytanie, ponieważ też trudno mi odpowiedzieć za pozostały gron, pozostałych jurorów i jurorki. W tej edycji mamy 10 osób w gronie jurorskim i od wielu lat to grono jurorskie jest duże, ponieważ wychodzimy też z założenia, że im więcej głosów, tym dyskusja jest bogatsza i tym bardziej możemy się trochę ścierać nawet podczas obrad jury. Pierwszy etap odbył się drogą elektroniczną, to znaczy otrzymaliśmy... 237 zgłoszeń, które jurorzy i jurorki online oceniali, ale jeśli chodzi o kryteria oceny, to właśnie ja myślę, że każdy z nas ma dość indywidualne podejście. Wychodzimy z założenia, że taki humanistyczny model oceny jest najlepszy, to znaczy nie przekładamy tego na tabelki, na statystyki, na numery. Nie ma Excela? Nie ma Excela, nie ma tylko właśnie mamy okazję się wypowiedzieć ym, i każdy jest y, w stanie sformułować y, jakąś swoją wypowiedź na ten temat, także drugi etap będzie już w kontekście wystawy konkursowej, czyli on odbędzie się w miejscu ym, w, w galerii. Ym, no i tam właśnie, to są ten etap chyba najbardziej takich żywych obrad, gdzie no nie, niejednokrotnie nawet były jakieś głosy polemiczne, ale, ale właśnie to jest twórczy dialog. Także myślę, że każdy z jurorów ma takie indywidualne kryteria. Myślę, że cały czas szukamy tego elementu zaskoczenia. Oczywiście dużo w sztukach wizualnych już było, dlatego tak myślę często trudno znaleźć coś, co, co poruszy. Ale, ale to cały czas jest silnie działa, cały czas pojawiają się te elementy zaskoczenia, cały czas ten obraz się redefiniuje i, i młodzi twórcy i twórczynie to, to pokazują, że, że, że ten język malarstwa może być osobistą wypowiedzią i chyba to jest, jeżeli możemy mówić jakimś kryterium, to jest chyba to najważniejsze, czyli ta osobista i autentyczna też treść, wynikająca tak naprawdę z uruchomienia zarówno jakiegoś intelektualnego, intelektualnej predyspozycji, ale też oczywiście manualnej i emocjonalnej, bo to są te trzy punkty, które, które w dobrym malarstwie powinny się pojawiać. Okej, okay, a czy da się... Jeszcze raz. Czy zauważacie jakieś konkretne Wśród tych prac konkursowych? Tak, już po tym pierwszym etapie możemy faktycznie jakieś sformułować próbę określenia tych zgłoszeń i pewnych tendencji. Od kilku lat powracającym motywem jest figura ludzka. Jest, pojawia się dużo obrazów figuratywnych, często narracyjnych które wynikają właśnie z jakiegoś takiego myślenia bardziej może um, tą identyfikacją świata zewnętrznego, to znaczy poszukujemy gdzieś w obszarze opowiadania o, o o figurze, albo ludzkiej, albo czasami o nawet przedmiocie, ale w, w, we własny, osobisty sposób. Ale też oczywiście pojawiają się obrazy bardziej abstrakcyjne, odnoszące się do, do motywów czy to architektonicznych, ale często też sięgających jakoś głębiej w kulturę, o innym takim rygorze też kompozycyjnym. Także ten zakres jest dosyć szeroki, na Natomiast um, zauważamy taki zwrot bardziej ku osobistym treściom i osobistym przeżyciom. Mm -hmm. A jeśli chodzi o techniki um, i typy obrazów, jakie możecie znaleźć wśród zgłoszeń konkursowych, czy w ogóle były jakieś konkretne wymagania do tego, w jakich ramach, że tak powiem, mają się te, te obrazy, te dzieła znajdować? Regulamin określa, że, że... To ma być obiekt malarski, ale on jest szeroko pojęty. To znaczy on zarówno może być już tak formalnie po prostu obrazem malowanym farbą na podobraziu półciennym, ale oczywiście pojawiają się inne media, inne inne techniki czy technologie już w tym roku wiemy, że zakwalifikowały się prace bardziej przestrzenne, które będą wyeksponowane właśnie w kontekście wnętrza, bardziej uruchamiającego przestrzeń tego wnętrza, a nie na bezpośrednio na ścianie. Także te techniki też są różnorodne, choć faktycznie w tym roku dużo będzie obrazów w klasycznym rozumieniu, czyli malowanych na płótnie. I wszystkie, jeśli jesteście ciekawi, będziecie mogli zobaczyć już od 27 kwietnia w Galerii w Starym Browarze. Więc jeśli, drodzy słuchacze, jesteście ciekawi, co jurorzy wybrali w tym pierwszym etapie, no to oczywiście zachęcamy do, do odwiedzenia tego miejsca. A co dalej? Co po drugim etapie? Jak będzie wyglądał ten wybór? Znowu jurorzy? Czy będzie miał wpływ jakiś na przykład głos publiczności e, tych odwiedzających galerię? Drugi etap odbędzie się właśnie w kontekście wystawy i 9 maja od rana spotykamy się z gronem jurorskim, a są to też osoby spoza Poznania, także z przyjemnością ugościmy wszystkich jurorów w Poznaniu już, już 8 maja, natomiast 9 od rana będziemy intensywnie pracować, tam spotkamy się wszyscy w 10 osób i będziemy, będzie to miało formę oprowadzania, a potem tak Takiej aktywnej dyskusji przy obrazach, bo przy 15 edycji już wiemy, że najważniejszą, najważniejszą formą e, obrad jest właśnie ta możliwość obcowania e, na żywo z obrazami i też niczym nie skrępowana dyskusja na ich temat. Także taka swoboda wypowiedzi na pewno nam będzie przyświecać. I tutaj kończymy temat samego konkursu malarskiego i już za chwilę usłyszycie więcej o wydarzeniach festiwalowych.